Chwila nagram Lida. Cicho bądźcie, przez chwilę do ciężkiej cholery. Lid, czyli takie, tak zwane wprowadzenie. Dobry wieczór, bądź dobranoc, jeżeli o mnie chodzi. A dzień dobry dla Was, jeżeli schłacie tego w piątkowy poranek, tak jak zawsze w kapoku. Jest piątkowy wieczór. Czyli wiadomo, że jest to tydzień wcześniej, prawda? Siedzimy w lesie, w Konstancinie, w moim rodzinnym mieście. Ja i... Jeszcze Kurde, trzech innych tak, mieszkańców tego miasta prosiłem, żeby nie bluzkać. Kurwa, jeden człowiek tego przy dzieciach No ja raz bluznął i teraz ty bluznąłeś, nie? Ja powiedziałem tylko, że w mieście naszych przodków, nie? Tak. Od ilu pokoleń ty tu mieszkasz? No, ja mieszkam tu od urodzenia, No dobrze, tak, ale no, twoja rodzina od ilu pokoleń mieszka w Konstancinie. No mój ojciec <coughs> mieszka i nasz dziadek mieszkał, nie? Ja, ja jestem tak lepszy. I pradziadek też, nie? Pradziadek też, bo moja no. prababka się tu sprowadziła. I pradziadek przecież ten nie, w, mamy pewności, rozum, nie? mieszkał tutaj, nie? No. no. Nie, ale oni pochodzą ogólnie z tego, ze Słomczyna. A, to nie, to moja a, rodzina A babcia pochodzi z Brzejsc, jest, nie, nie? To kawał, nie? Spod Kalisza, a od matki strony nie, kryzysza, a nie, a dziadek, Słuchaj, dziadek mieszkał w Słomczynie, a babcia w Brzejscach, nie? Znaczy, od ojca strony nie, bo ojciec to już stąd jest, nie? Miejscowy no. To cały czas jest to wprowadzenie? Tak, a to już tam czas u Na Pragę do roboty Na piechotę No to dwie no, godziny, jak, jak nie Trzy godziny Jaką piechotę? No na piechotę, na Pragę do pracy w sensie -pedes. No to nieźle Słuchaj, to, tak, to, tak, chyba... bo to chyba... Praga też ma, wiesz... To to nie chyba... wiem, wiesz, To no pewnie na, na prawo do miała... nie? Chyba no miała północy, pracę... To chyba miała pracę... Powiem ci, że chyba miała pracę wybitnie siedzącą w takim układzie. Chodzoną? Czy nie? Nie wiem, wiesz... Nie wiesz? Przecież zapytać. Wal. Śmiało. <śmio> Ale nie pamiętam. <śmio> to się tak nie da. Tutaj, obok nas... Bo siedzimy w takim drewnianym domku przy ścieżce zdrowia na Królewskiej Górze. Tu są takie różnego typu urządzenia. Nie, mówię do dyktafonu, ciole. ja wiem, gdzie ja jestem. Do ćwiczenia dla... Nie, mówię do słuchaczy. Teraz mówię do słuchaczy. nic nie mówię. Bo jest cała masa ludzi, którzy słuchają tego podcastu. Znaczy, no, cała masa bez przesady, ale trochę ich jest. Którzy nie wiedzą, gdzie ty jesteś. Ty tu siedzisz Słuchaj, i widzisz. Nas słuchają masy. Widzimy w lesie, a obok nas tu szwenda się kot. Chyba, że to żbik, ale na żbika to taki jakiś mikry by był. Wygląda jak zwykle. Zostań żbik. Kot. To pomoże ci. Nie, to jest ta puma, co tam w pozdańskim szalała. Tu guziec. Tylko troszeczkę ten przeszedł metamorfozę. Tak. I ma 50% wyprzedaży. Może zamiauczy do mikrofonu. To Miałknij. Na kogo teraz uczyć? Nie miał Nie, nie, nie chcę miałczyć, ale autentycznie. Chodź, chodź. Nie wałaj go, bo cię zaatakuje rzucić się do gardła. Chodź. Tomas, pójdę z tobą do domu. Może być chory. Do łóżka. No. Nie, nie, no proszę. Nie. Ale No próbucycja. co, no to ma być audycja dla dzieci. Nie, proszę. E, a nie powie, powiedziałem do łóżka. No, czy jest jeśli, coś złego w tym. Jeśli słuchają nas jakieś dzieci, to niech wcisną stopy w tym magnetofonie i albo ściszą dźwięki. Bo albo, teraz zaczyna się trochę tekst dla starszych. Albo przewiną do przodu. No tak, blisko, bo mi się spinasz. 25 cm miało być. Aha. Spinasz ob wody. Sorry, nie wziąłem miarki. No tak mniej więcej, nie? A to mniej czy więcej? Bardziej więcej. Czekaj, obserw obserwuję tego kota. Kic, kic, kic. No czy dupie? Kurwa i vice versa. <grywa> Zajm się kurierem puszczać, no. bo to na to samo wyjdzie, wiesz. Aha. I tak patrzą człowiekowi, co i tak A to, to co jedziesz, robi. zostawiasz i wracasz z powrotem, no, tak? No, zmontuje się i się wraca. Czyli w jeden dzień akcja, nie? No w jeden dzień jak się zdąży, Aha. nie? Teraz przejebane, bo na suwałki jest kurs, kurwa. Z I ten montaż zejdzie się trochę, wiesz. A tam trzy w jedną stronę. Na no, suwałki to, to 350 są, nie? kurwa. Ale... A to z noclegiem Masury chyba, ogarnasz. nie? No co ty tam? Be... A Be... to sam jedziesz Gdzie... z kimś. We dwóch. Jedziesz tam, montujesz 6 godzin, chujowo. kurde, i do domu. Ile, do ile ten ktoś zarabia na tym? Ten? ten twój szef? Ile to wachy, no on tam, tam zarobi takie takie suwałki, trochę, wiesz, ja to mało zarobię, on to Aha. zarobi. I z czym tam jedziecie, z łóżkiem jednym? No, no nie wiem, z łóżkiem, z szafą, kurde. To ile z... to łóżko jest warte? To nie jest łóżko za No dwie, nie to, wiem, wiesz, to nie jest, ale wiesz, no, ale łóżko, jakieś no? szafki, jak tam, to wiesz, po ile No nie wiem, no, no, zamówienie no, to... jest na dychę z hakiem. Aha. Ale wiesz, z szafą się zejdzie, wiesz, je, jest tam przyjemny tysięcy na jak ktoś zamówił? No to wiesz, nie problem, bo to jest badziemy te meble są, powiem ci że mi się zgadza jak to skręcam. Naprawdę. <śmienny> nap nap naprawdę. <śmienny> <śmienny> <śmienny> Mimo, że kochasz swoją pracę. Nie, ale wiesz, lubię dobre rzeczy, nie widzę, jak coś jest dobrze zrobione, coś jest Aha, ładnego, nie? No Głośniki dobre na przykład. No, ale wiesz, widzę jakieś... No widzę jakieś badziebie, tak Ty źle wie. Ty nawijać ponawijać o głośnikach, bo to jest w końcu audycja dla ludzi, którzy słuchają. Mądrych. To długi Dzień, temat. No, być wcześniej kręcić, no. jak, ten, jak mówiło o tych e, e, amerykańskich nie, głośnikach. Piwowe, ja. Corneli. Nie tak Nosić mikrofonu. Aha. No, a co z tym? I 53 są. To znaczy to nie jest, znaczy model jest produkowany od 1953 roku, były trzy rodzaje, były korneli jedynki, dwójki i trójki. A ty masz które? Trójki? Nie, to są jakieś jedynki, one jeszcze nie były numerowane w ogóle. Czyli... Wiesz że co, były tylko koordyneli, nie ma jest model korneli, Nie ma tabliczki znamionowej ze No jest, tabliczka znamionowa. To, to kiedy zrobione były? Znaczy dokładnie nie, nie stwierdziłem daty, nie, ale jest no. tabliczka znamionowa, że jest tak inspekcja, wiesz, Aha. że oni je ja po prostu, inspekcja roku? tam odsłuchuje. Ale nie ma nie, dat nie ma żadnych na tym roku? Lić, Mi się wydaje koło 80 roku one były Aha. produkowane. Model jest od 53, ale koło 80 roku jest ten model. A skąd ty koleś wziął? Pytałeś się o historię? Nie. O biologię. A ja czemu to miał to właśnie... je na samochodzie, a ich nie żyją? No bo dzięskie było, nie chciał mu się a. zdejmować. A gdybyś się nie zapytał, to byś nie wiedział, a co on, on wiedział ma, wcześniej, nie? bo do niego taki zauważyłem zawsze i mówię, wiesz, oglądałem mu taką starzyznę przywozić, wiesz, to są centy, nie gramofon, jakieś głośniki. I mówię, jak będzie pan miał jakieś duże głośniki, tylko zawsze mam y, obiekt, że będą jakieś, wiesz, no estradówki, nie? mam mi no, akurat okay. nie kręcą mocne. A to są byki jak stradówki, jak grają super. Nie widzisz się na estradzie? Nie, ale to jest jakieś pomieszczenie, 200-300 metrów, żeby je dmuchnąć. <grym> Coś widzisz się na estradzie. To, to jest za duże pomieszczenie, żeby je dmuchnąć na estradzie. Na pewno sobie poradzę. Śpiewać no. każdy może, jeden no, lepiej, jest. drugi gorzej. A trzeci? Nie bywa. Tylko tyle spędzasz dużo czasu, niestety. No niestety, kurwa dobija się nie, całkowicie. Nie, bo to jest no, audycja dla na żywo. swoje na Po najpiękniejsze nas wchodzi Majka, tak. eee, To jest ten. E, audycja po szkole. <grych> dla dzieciów. Ta i ten. E, I pan TikTok. <grych> ja nie mam na razie nic I do ten, powiedzenia. <grych> Akurat zrobiłeś zbliżenie z mojej osoby. Właśnie. Daj I na jara. Ten, yy... Skieruj mikrofon na jara. I muzyka Skubikowski. On nie żyje. Słowa Jacek cygan. No dobra, nie żyje, ale, ale właśnie. Gościu, jego muzyka Słuchaj, jest nieśmiertelna. Ja do dzisiaj słucham dziób dziuba. Na przykład Skubikowski to był ponadczasowy gość, nie? No, nie wydaje mi się. Przynajmniej jego muzyka. Dlaczego dzisiaj nie wydaje? Ponadczasowy to Bo jakoś tak do wonder. dzisiaj nikt nic o nim już nie mówi. No, ale my znamy go jeszcze. I nikt o nim nie pamięta. No jak, no przez te wszystkie fasolki czy coś, to chyba on ale jechał, kto nie? Tego Moja córka. No ale kojarzysz tą ale muzykę, bo ty, no. Bo to leci nie leci w radiu wiesz. bo przeze mnie, no, tak, no, tak, no to nie ma, przez kogo? No w sensie, na tym. No ktoś tam sobie posłów stwierdzi, że tak. Byłem że... za blisko dyktafonu. A co ty z ale Michał jeżdż? No właśnie, widzę, że się one skończyły. że <laughs> ty tak, jesteś ja dobry zawodnik. Chciałbym z dwóch jechać, wiedziesz Jedziesz dwie naraz. dwa baty. O. Dźwięk o, ma, będzie. tak. Będziesz za, otwierać. Cicho, ale taki, ale, taki, ale Tak, tak. Właśnie, ja mogę otworzyć. Cicho, bo Ty bądź. masz rękę zajętą. Cicho, bądź. nic nie mówię. Bo ci się łapy trzęsą. Nie zalej mi plecaka. O no dobrze, Polam po noze, co za palan. Nie zalej mi plecaka, kurwa. Kapszatony. Rwanie, nie zobacz. Kopać w jakby kurwa... Miesiąc nic no, nie no. ten. G guma spodnie do prania, no co zrobić? Trzeba ten... było nie robić kamrzota. Proszę. On się też nie nadaje do emisji, ale zostaw, nie, nie kas Nie, ten puszczę. Bo, nie, bo nie było Nie, nie puszczę, jest dobry. A wycofnij. No zaraz tak. nagrywam. Ty, ale nie, ma, ma, masz, coś takiego, masz coś takiego, że przewijasz? Słychać. Masz coś takiego, że przewijasz? Ma. Bo kto poszedł. Gdzie poszedł? No przechodził przed chwilą. No to wiem, widziałem, szedł, ale... O -o. Poszedł. Gdzie Słuchajcie. Poszedł? Wyszedł z siebie. Coś ten? Chłopcy? Miściu? Raczej, nie? No, możemy spróbować. <grym> ja po wszystko kogoś, przy... wie, żeby po mnie przyjechał. Michał, to nieprzytomny nie nie nie nie jest trochę. Po taksówkę zadzwonić. Sorry, no nie odprowadzimy cię. Kawałek <grym> drogi są dzisiaj... A to już na pewno, bo kiedyś przyjechał, jeszcze mieszkał na Bielawskiej, Możemy... przyjechał do parku na koncert samochodem. Możemy... Ty leniwy jesteś. Możemy z tą dziesiątką powalczyć. A co to był za koncert? Golców? Golców. Przychaj samochodem ten do pierwszy. parku. Ten pierwszy. Ten pierwszy, nie? no. Piotr no. ostatni. To nie na było miejsca w amfiteatrze. Na tym ostatnim nie byłeś w ogóle, Tomas. Na tym ostatnim, na ostatnim... nie byłem. No. no nie, to był ten, co jeszcze była stara scena dykty a teraz, teraz podobno te, te nowe władze już stwierdziły, że kurwa nie będą organizować takich drogich tych koncertów y, no konceptów. proszę Cię, Mary Larodowicz wzięła 60 a. kafli za koncert że koncept. będą jakieś tam, Wiesz, to, co to wzięli kurwa no, z osiem dych pewnie że będą no. jakieś resztki organizować nie, nie? to bardziej będzie więcej wzięła nie no, to po wzięła ja myślę, że ten... naj, najwięcej to kurwa kult zgarnął swego czasu nie wiem, ale wilki, stary kult, kult wilki, to był legendarny koncert no. no. wilki pewnie zgarnęły dużo Stary, ja pamiętam, że po tym koncercie Kurwa, kultu no, to na trafiłem ty, bro, nawet łapa, w internecie nie. stronę autobus710 prv.pl. Ludzie założyli stronę o tym, jak wracali z koncertu kultu. Aha. To był taki koncert, że o powrotach były strony w internecie. Także wiesz, nie ma to tamto. Wilki też były niezłe. Wilki, to był kultowy koncert. nie? Wilki to słowo. ten, co... tak. No. The love był fajny przecież no, też. No, też. Nie? No, ale oni się też dawali czadu, nie? A co było na orkiestrze, co poszliśmy co prawie nikogo pod sceną? Deszcz padał. Golden life, no. Aha. No ale to to ze 3 lata to temu taki. To było... już... Nie, ze cztery. Kurwa albo i 5. Sześć A Kult to był 7 lat temu. No. Tak, mamy 2011-2007 był... to 5 lat? Kult 4. był 6 lat temu, bo. 6. to było jak ten. No. no. Nie, kultu koncertowego. czasu był. Temu, no. Ja pamiętam, że. Są zdjęcia, można sprawić. Mm, kurwa, no mam zdjęcia przecież. Pogo pod sceną. Ja walę pogo i Chyba nagle widzę, że. Nie ma. Leci sąsiad z sąsiedniego popioły, bloku, a to kawał chłopa, taki no. wiesz, postawny, też przytuszy. tuszy. No. Mhm. Pewnie ma tak setkę, nie wiem, no bo nie no, jest niski, no, więc no, że... w no. <głos> Ale ma też w brzuchu i widzę, że on w pogoleci prosto na mnie. Przeleciał tuż obok, machnął, tylko krzyknął cześć i pognał dalej. No. Ej, więc i takie było pogo. Ostatni Ej, raz stage diving robiłem wtedy. Hej, hej, hej, cześć. Nie, ja no byłem kurwa, introza była z dalej stała. Ale czy no na kurcie na, kulcie kulcie na kulcie przykład. Ja, tam, ja byłem był, na kurcie i robiłem ja... tak... stage diving. Robiłem. Eee. Wszyscy się tak rozchodzili troszkę, bo to, wiesz, bo zanim zagrało, ale. Ja pamiętam, byłem kurwa w takiej. Jaki wiesz kawałek celiny, nie. Chuj wiek, kurwa. Ale wiesz, to tak do mania. Kiedy to było? Nie wiem, czyli inne, ale naprawdę, wiesz, i wszyscy dzido z całego lasu, wiesz, biegną posłuchać, nie? Uh -huh. Pokażę gdzieś tam, ja że tak je, tak. Bie, bie, Ja pamiętam w tym tłumie, kurwa, ja miałem taką koszulę w jakiś kratę taką pomarańczowo kurwa, jakąś tam, nie? <laughs> I wszyscy na czarno, kurwa, ja w takiej ja nie tam Polucja wtedy. Pamiętam morda, kurwa, czerwona. Jest na zdjęciach, jest. No i tam wale w tym tłumie, nie? Konia! <głosy> Skąd w ogóle, kurwa, przypuszczę, że powiem coś takiego? Ja, spuszczam ile ty masz las. Spuszczam się i na ryj. Ale której? To też tam... jest do wycięcia, nie? Ale której? Nie? Bo ich tam było kilka. No tej najpiękniejszej. Z całej wsi. Tej, co naj, najbardziej to lubiła. No przecież... To jest panie, dla jakich... dzieci. To nie, nie jest do po raz nas wierpisz. wystąpi pan doktor Japo. Kolejny kiedy doktora Japo. W Warszawie. Dostałeś się do Warszałkowskiej z niskimi. Przyjąłem, przyjąłem jego y, Japę. Przychodził, więc ja tak przyjemnie powiedziałem: Dzień dobry panie Japo. Uścisnąłem mu dłonie, on poszedł dalej. A panu to ja bym nawet to mi nie podał. <laughs> panie Japo, kurwa. Nie, fajny co ty chcesz? Przecież ja ci na nawet łapy nie podam. A jak się zniknął nazywa? tak teraz, nie? Co? Zniknął. No i jakiś ja On, ja on chyba zniema. jedzie A wiecie, jaką dzisiaj zrobiłem opcje? Mi się wydaje, że jedzie te chałtury. Jaką dzisiaj A Na tej, o, tej, co jest w Wilanowie, budują ten kościół, ta opatrzności bożej, tak? Świątynia to jest się że... nazywa. Na razie dzięki raz. Ja e, mazurka, ta może? świątynia, dobra daj, e, tej opatrzności Bożej, nie? I Wieszają takie największe zdjęcia. No, Pawła e, Jana Pawła II. Jana Pawła II. Zrobione z małych zdjęć, ludzi, którzy przyślą swoje zdjęcia. Uh -huh. I do jutra można wysyłać tak Bo tak, na się. I do jutra Ona można. Słuchaj, planet. do jutra można wysyłać zdjęcia i na I to... pewno każdy będzie gdzieś umieszczony jako element. Ty, I ja taki... dzisiaj wysłałem MMS-a, to dwa złote kosztuje. I będę gdzieś na plakacie papierze Słyszycie? na takim małym zdjęciu. Do jutra, czyli do soboty. Ty, czyli ale... mogliście sześć dni temu. Już nie możecie. Przepraszam, Schadenfreude. Takie ale mi się co, jutro już nie mogę tego wysłać? Możesz dzisiaj to zrobić. Bo to wystarczy wysłać MMS-a, a nie masz w telefonie jakiegoś zdjęcia no ja swojego. ja mogę zrobić ci zaraz no. zdjęcie. Ty też no. se możesz zrobić zdjęcie. A ja miałem takie, ale... jak jestem w tym stroju... No ale co? Wiesz, ja ja jak ja, integrę... ja, wyszak ja wysłałem? Bartek, jak, to... w Ej, Batmana. Jak, jak oni robią właśnie z takich małych zdjęć? jest sobie, że każde brusze. zdjęcie jest, jest, jest pikselem. Program? Ale tak, jest, jest jakiś program. program. Jest, jest program. program. Każde zdjęcie jest traktowane jako piksel. No wiem. No jego to już średnia to by... jasność tworzy kolor, uh -huh. odcień i tak dalej. Wiesz, no, że twoje zdjęcie gry Batman zrobiło na Twitterze niezłą furorę. No, znaleźli się ludzie co też mieli tą grę i w ogóle powiedzcie kiedyś tam się coś karasuło. No. że jakaś dyskusja się rozwinęła. Nie, nie na temat ludzie tam tutaj przebijać się Batmobilem przez mur te sprawy, bo tak. rozmawiamy tutaj o poprzednim melanżu kiedy e, byliśmy u kolegi Jarka w, w zeszłym roku. No, znaczy, no nie poprzednim, jeden, jeden z poprzednich. Jarek miał jeden, grę Batman na... jeden z 32 w poprzednim roku liturgicznym. Eee... Powiedział koleś, który od miesiąca mieszka w sąsiednim bloku i się nawet nie raczył odezwać do mnie. E, ty... Nawet SMS-a, frajerze. E, Dlatego się nie odzywałem, bo jeszcze nie miałem Opłaconego czynszu rachunku Nie widziałem, czy wody. Kablówki jest, nie, nie miałem l... No ale tak to jest, wiesz Z dawnymi nieprzyjaźniami no. 25 lat się znamy I kochamy A ty lecisz w chuju, Chuj, jak... jakbyś mnie znał od wczoraj Tutaj, tutaj był. I jeden dzień dłużej. S segment. To <śmiech> <Jakiś> fotki byście <śmiech> O dziewczynach. <śmiech> ale się nie tak, załapał. No za wszystko mam: latarkę, aparat. No ale telefon masz. Zrób, masz tak, telefon? Zdjęcie no to ja. zrób mu zdjęcie, bo będzie jęczał I teraz. Ja aparat na zębach, ty masz teraz raz taki flash. To meg przed nasłu. Chcę tak. Pod stół. I chcę <śmiech> kamień na twarz. Chcę ale... wszystko zrobić dobrze. Przed ale... <śmiech> Kamienna na twarz. Ale nocnych zdjęć się zrobię, bo kurwa. No ale to zrób mu z fleszem mu zrób i będzie dobrze. No, zrobię mu. Tylko, nie, nie możesz nie, ustawiać nie. tak, żeby było słychać, bo tu nie ma wizji. Jak to mogę Uffi. słychać? Coś. Bo to jest podcast, wiesz, dźwięk. A, że A ty tam coś przemiesz, żeby, tak żeby jakaś scenerię, akcja była. Tak Czekaj, się rozmiar... Się o, flash, żebyś, żebyś flash, Antena nie znosi ciszy, panowie, flash antena nie znosi ciszy. Dobra, flash auto, bo ale, miałem no, wyłączone. To, że to, chcesz go przejechać samochodem? Nas słuchają masę. Hmm. Nie no, miałem, wiesz, wyłączone. Nie, ale nie. tak powiem Ci, że są odcinki na przykład 200-300 odcinków. Ale tym masy pragną. Ale Ty gdzieś to wrzucasz takie No w internecie wisi, ale na przykład... Ale wcześniejsze nagrania... Nie, no jak? Mogę wrzucić. Ale jak, kapczyszysz nagrania, skąd nagrywaj? Nagrywa tak, wrzucić, mordę. Nie, no a, a czemu nie? Mm. To jest bardzo dobre nagranie, rozmawiamy. To co wszystkie co tam kryniemy, pierdolimy, rozmawiamy. jakieś głupoty na wszystkie Nie, no wiesz, no, nie będę ciął, Nie będę cenzurował na pewno, bo Ten, nie lubię ale... cenzury. Jest ostrzeżenie na banerze, na kapokurze, ale lecą bluzmi. Nas nic nie ostrzegł. No, ja cię ostrzegałem. Wiesz, mój drogi. Czekaj, Natomiast, pamięci, no na przykład co, piątek jest, dzisiaj rano poszedł odcinek i już ne, było ale gdzie to odsłuchań. Gdzie to nagrywasz? Po ręce. Wszystkie? Te nie, no nie wszystkie, no na przykład jak dzieci nie śpią. Ale co, srasz siedzi. Nie są. <grywa> <grywa> Nagrywam się. Znaczy siedzę na zamkniętym sedesie, bo jest najwygodniej, oczywiście przyznaję. No to jest, to jest takie pomieszczenie, że na przykład wiesz, młody śpi, młoda śpi, no kurwa, czekaj, bo. To generalnie nie chcę hałasować, tam idę sobie do łazienki. Cykany, i tam do tam długą. No ale sto. kiedy to było, człowieku? Myślisz, że co, ja już mam inne zabawki. On od tej pory znalazł sobie dziewczynę. No. A co, nie po oczach człowieku. Chciałeś z fleszem? A nie poszło. Czekaj, co to film? Ja co żeś nie ustawił człowieku? Nie wiem, wiesz. Proszę Państwa, jeszcze mi pokazujesz? przypadek człowiek telefonem komórkowym posłużyć się nie umie. I je, jeszcze, jeszcze mi pokazuje, że ten.. Że e, miejsca nie ma. Czy wyślij, nie? No bo MMSa zrobiłeś znaczy. Ale z, z fleszem. Czekaj, no chyba się teraz uda, zobaczymy. To Nawet parę. Hmm, taki może być oczka, O, pokaż haosły? <grych> Więc ja bym wrócił do. No do tak, rozmowy. ale muzyka sobie nie chleci. Nieci, nie? no będziesz serdeczna um. spokojnie. Ale będę musiał zapłacić tantiemy. No tak? właśnie. A ty miałeś ten no numer kogo Lady będziesz Punk. Tantiemy płacił. Za X? -owy. Lady Punk? To za X -y Jaki Lady Punk? No to jest to Lady tak punk, tak. punk A mało kojarzę, szczerze mówiąc. To jest bardzo mało znany kawałek. Jest sobie ale ten wie. numer jest, właśnie, jak ktoś nie wie, to, bo wiesz, nie był puszczany w takim sensie, że tam fabryka małp i tak dalej, nie? No, to ale jest, jest, do, ale jest i... dobry numer, bo opowiada o no. sytuacji, która jest w tej chwili, po prostu, no, jak się wsłuchasz. Na wakacjach dwa lata no. temu z młodą i w barze. No to ja kojarzę, teraz to już kojarzę. Leciał non-stop właśnie jedna płyta Lady Punku. Zaczynała się ale właśnie z fabryką. To tam 12 kawałków, tak? No tak, i fulco, nie tak, że w kółko stary. Bo czasem leci ciągle ten kawałek, ten sam. Nie, nie, nie, cała płyta w kółko. <śpiewanie> Także, no, przejadło się, co trochę to, się przejadło. Co to było ten? Nie, Michał. Ja ty nie lecę, tak. dzięki. To no co, fajnie <śpiewanie> Zero? Chciałem nie zabrania. <śpiewanie> Możemy? Co ty? Co ty? ty? Znajmij rękawiczkę na tego. A tak. Ojca się no, stało? Cwaniak, ma rękawiczki. Chorowałem dwa tygodnie, normalnie. Będę Bundeswery, człowieku. Ty, bo znowu się przyzięli, no. no. Wygląda jak wojskowa rękawica. Tylko i tak wstawkę, mi żona uprała i... Miałem kiedyś fajną wojskową czapkę, ale sobie sobie sobie sobie wypadła mi jak. fajnie, bo tu sobie z szybko. Pociągiem jechałem, pieprzy, wystawiłem nie? łeb przez okno no i wiatr. zajebista czapka, tu, tak. którą no przywiązałem się z Wystawiłeś? No. no tak, ale stary kiedy to było? Ósma klasa podstawówki. Nie, to nie jest taki no. No, no, no, albo siódma klasa, jakoś tak. W każdym razie, no. A to masz taki. Fajna czapka, spokojne. ale. Tak mi szkoda do dzisiaj. No, Miałem no, potem no, taką drugą taką samą, ale jak robiłem no, ojca na budowie... Tak, tak tak z okno, to, to, to zawsze tak, to tak będzie. Tak będzie. Tak nawet tak, nawet, tak, tak, jak tak pociąg tak rusza tak ze stacji, to zawsze może Wiesz jak to jest, byliśmy na obozie harcerskim zajarani i wystawiłem łeb, jedziemy, jest fajnie, nie? Ale i tak Chcę takie ci założyć. Na pewno mają takie skupawe Takie obcisłe, wełniane. Co jest? Patrzy ci prosto w oczy i nie wierzy. Była ja, pokręciło mi się w głowie.